Lekcji dotyczącej twórczości Eda Brubakera. Jesteśmy tym samozwańczym podcastem, który nazywa się Odkrywa... Odkrywcy Brubakera. odkrywanie Brubakera, które możecie słuchać i szukać na konglomeracie podcastowym. Być może tego po nas nie widać, ale w nas drzemie naprawdę czarne serce. <śmiech> <śmiech> Ten oto Sylwii spaceruje sobie po Wrocławiu w prochowcu z papierosem zęba, <śmiech> jak rasowy detektyw. Ja być może nie wyglądam na fanfanat. Ale jestem też taką dziewczyną, która tego oto gościa zbałamuciła i namówiła do tego, żeby wystąpił na prelekcji, więc tak okaramy. Trzeba zacząć w ogóle tę naszą podróż po twórczości po Eda Brubakera. Będzie brzmiało tak, czy w ogóle znacie twórczość tego komiksiarza, czy jest to wasze pierwsze spotkanie, bo, Dobrze. Dobrze. bo do niektórych opowieści trzeba będzie jednak trochę kontekstowo podejść. Z Brubakerem jest cudownie pod takim kątem, że jest to twórca, który jest z jednej strony bardzo kojarzony, a z drugiej strony jest też takim kolesiem, o którym jest obiegowa opinia dotycząca tego, że on cały czas pisze tego samego bohatera. Spróbujemy nieco z tą opinią podyskutować i udowodnić wam, że, że chociaż pewne elementy twórczości na Proby, kraja się powtarzają, powielają, to jednak w dokonanych tego komisarza, tego scenarzysty jest bardzo dużo takich elementów dotyczących dekonstrukcji gatunków i kontekstów. Tego, jak grubejkę obserwując popkulturę i pewne tropy gatunkowe, przetwarza je, filtruje przez swoje osobiste doświadczenie oraz przez to, jak popkultura się zmienia, przeobraża w, w ciągu ostatnich lat. On oczywiście bardzo często mówi o sobie, że jest dzieckiem popkultury i że uwielbia klasyczne, klasyczne opowieści, klasyczne historie, ale cały czas w jego głowie wyświetlają się filmy, wyświetlają się opowieści, które nie do końca jest w stanie przełożyć na język filmowy, stąd też to medium komiksowe, które staje mu się coraz bardziej bliskie. No, ale żeby w ogóle zacząć rozmowę o Edzie Brubakerze i żeby zrozumieć, że niektóre konteksty i nawiązania w jego twórczości wzięły się z z początków opowieści, z jego dziecięcych prawie, że fascynacji, o których Brubaker bardzo często opowiada, no to musimy sięgnąć do jego biografii. Mamy historyka na pokładzie, proszę Państwa. Byłem was, historyka, tak. No tak. Ja jeszcze jedno pytanie do Podkodzery się zgłosił, jako osoba, która czytała Brubakera. Tak? Jerry to bardziej Super Hero czy... to znaczy ró różne czytałem część, takich taki bardziej autorskich część, część Super Hero, ale to też ja nie znam wszystkiego. Dobra, pana. znaczy generalnie postaramy się mówić, przynajmniej ja ze swojej strony bezspoilerowo, tak więc jeżeli ktoś nie czytał i stwierdzi, że to coś jest dla niego, no to jak najbardziej zachęcamy, ponieważ. Brubaker tak jak wspomniała tutaj Bogusia, on niby sięga po klasyczne motywy, ale przetwarza je na tyle mocno, że dodając też swoje własne zainteresowania, że no każdy znajdzie praktycznie coś dla siebie, jeżeli chodzi o jego twórczość. Natomiast właśnie, zacznijmy może od tego kim jest Brubaker i co się zadziało, że zaczął pisać w ten, a nie inny sposób. Otóż Teraz troszeczkę historii. Urodzony w 66 roku w stanie Maryland, ale tak naprawdę większość swojego dzieciństwa spędził w bazie wojskowej Guantanamo, które się znajduje na Kubie. Jest to baza dzierżawiona przez Stany Zjednoczone od Kuby. Ponad 100 lat, to jest 1903 rok, kiedy tam zostali po zakończonej wojnie amerykańsko-hiszpańskiej. Oczywiście nie opadam o tym, żebyście tam odwiedzili, bo to raczej nic e, przyjemnego, zwłaszcza, że na tej drugiej strony, e, natomiast e, większość dzieciństwa tak naprawdę Blue Baker spędził e, właśnie w tej bazie, e, w otoczeniu mundurów, dyscypliny, w otoczeniu tajemnicy, a spędził te swoje dzieciństwo właśnie tam, dlatego że jego ojciec pracował w wywiadzie marynarki wojennej. E, no i e, to też, e, nie wiem jak to sobie wyobrażacie, ale ja szukając, przygotowując się tej prelekcji, poszukałem sobie zdjęcia i troszeczkę się dałem do jego wspomnień, jaką tam właśnie opowiada, co tam się zadziało. Że to nie było tak kolorowo, że dzieci, rodzice sobie, dzieci sobie i tak dalej. Tylko jak było jakieś wydarzenie, no to oczywiście te maluchy musiały na baczność, w mundurkach, brać w defiladach udział. E, no i Brubaker Baker postanowił troszeczkę za sprawą swojego ojca sięgnąć po komiksy. Jego stary bardzo mocno te komiksy czytał. Oni tam dostawali, co też taka ciekawostka, przez taki outlet wojskowy, który się nazywa Post-Exchange i oni tam mogli sobie wymieniać różne te komiksy, takie powiedzmy, które wtedy były na topie, A wtedy były komiksy superbohaterskie, no bo Marvel rozwijał skrzydła, pokazywał, co tam się może zadziać z tym komiksem superbohaterskim. No i pierwszymi komiksami, po które Brubaker był sięgnął, były to komiksy z Kapitanem Ameryką, czyli też z facetami w mundurach. Byli też Avengers i pierwszą najbardziej chyba przez Brubakera rozpowszechnianą taką opowieścią, jak to komiksy go zafascynowały, ale także zmieniły, pokazały mu co się może zadziać w tym komiksie. Bo do tej pory on był przekonany, jak czytał, zaczynał czytać, że tam jest kolorowy świat, piękny, że tam bohaterowie to są tacy niezniszczalni praktycznie, a to się nagle okazuje, że w czwartym zeszycie Avengers, to był chyba 61 rok albo 64, jego bohater, którego bardzo polubił, Bucky, który pewnie dla większości z nas jest znany jako zimowy żołnierz, Otóż biorąc w jednej, w udział w jednej z misji z kapitanem Ameryką, dostaje, no, ginie po prostu i umiera i wtedy Brubakerowi, tak to właśnie Brubaker tak to później skomentował, ale Brubaker dochodzi do wniosku, że komiksy mogą opowiadać o rzeczach strasznych, przerażających, że bohaterów mogą dotykać jakieś tragedie, które później na nie na nich rzutują. W ogóle tutaj taka nieciekawa ciekawostka, jeżeli ktoś czytał Zimowego Żołnierza, ten tom, to tam, w tym tomie wydanym przez Egmont, jest oczywiście historia o tym, jak kapitan Ameryka ponownie byłby spotyka Bakiego, natomiast jeden do jednego takiej, została ta jakby plansza przeniesiona w takiej historii poza czasem, chyba kiedy właśnie Kapitan Ameryka trochę wspomina takie czasy, te wcześniejsze, te jego działania wojenne. Bluebaker też podkreśla, że właśnie ta scena chyba najbardziej mu zapadła wówczas w pamięć. Jeszcze na moment tylko. Oprócz tego, że ojciec Bluebakera pracował w wywiadzie marynarki wojennej, to także jego wuj. Pracował w CIA. Wielki gnojek z CIA, czyli domyślamy się, że facet nie był zbyt lubiany. Ale też oprócz samych komiksów Brubaker bardzo często uciekał w świat powieści szpiegowskich kryminalnych za sprawą swojego ojca a po latach wspomina, właściwie wspomina, że ciągle czyta powieści szpiegowskie To jest najbardziej ulubiony przez niego gatunek czyta ta, czyta ta, Lecker z przejmującego zimno tę burdą na powieść że notorycznie do niej wraca regularnie, natomiast i to jest jeden jakby mm, obszar, który powiedzmy nakreślił jak ta twórczość Bruce'a Baker'a mo może wyglądać. Natomiast drugą taką osobą, która wywarła na niego niesamowity wpływ, był John Paxton, czyli jego bujek e, w latach e, 40, gdzieś do połowy lat 50, był to scenarzysta e, z Hollywood, on tam całe mnóstwo filmów e, e, brał udział w całe mnóstwo filmów. Natomiast e, głównie jest znany z tego filmu z 1944 roku z racji tego, że jest to mm, ekranizacja powieści Raymond'a Chandlera eee, Żegnaj Waleczko, jeżeli dobrze pamiętam eee, no i Brubaker wspomina, że odwiedzając wuja, który po prostu zaraził go czarnym kryminałem, on miał na tony tych wszystkich scenariuszy, wspomnień no przede wszystkim Brubaker dowiedział się, że Hollywood to wcale nie takie fajne miejsce eee, dodatkowo poznał historię mm, Panny Peggy, która to była wschodzącą gwiazdą Hollywood, ale w 1932 roku doszło do nieszczęścia. Ona skoczyła, popełnia samobójstwo skacząc z litery H w napisie i zostawiła list pożegnalny mówiący o tym, że gdyby wiedziała tak naprawdę, jak to wygląda, to prawdopodobnie w ogóle by się nie pchała do tego Hollywood, bo okazuje się, że to jest śmierdzące miejsce, gdzie młode dziewczęta są wykorzystywane. No, domyśle się, w jaki sposób. Co też znalazło odbicie chociażby w historii właśnie zaćmienie, zresztą Brubaker, tak jak Bogusia wspomniała, to nie tylko komiksy, dzięki właśnie Johnowi Paxtonowi, to między innymi czarny kryminał i filmy, które praktycznie w twórczości Brubakera no, pojawiały się no stop. W tym obszarze filmowym trochę się zatrzymamy na dłużej, bo wydaje mi się, że coś co jest przypisane do Brubakera to z jednej strony właśnie ta fascynacja filmami, ale także i zainteresowanie tą materią pod kątem reanimowania z nieistniejących gatunków. Bardzo mi się spodobało to sformułowanie, kiedy na nie natrafiłam, bo rzeczywiście możemy zauważyć, że pewne filmy, pewne gatunki filmowe nie są już tak często adaptowane. Nie spotykamy thrillerów szpiegowskich, ani właśnie takich opowieści zimnowojennych. Czarny Kryminał też już funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, a Brubaker jednak poprzez swoją twórczość udowadnia, że jest obszar w popkulturze, w którym można takie historie opowiadać i to w dodatku obszar, który daje mu bardzo dużą wolność, jeśli chodzi o to, co chce zaprezentować i w jaki sposób. Zawsze, gdy czytam komiksy Brubekera, to mam w myślach w myślach wyświetla mi się film. Obserwuję te kadry, patrzę na to, w jaki sposób Brubaker kreuje scenariusze i zawsze zachwycam się tym, jakie to wszystko jest spójne i jak pięknie mogłoby to funkcjonować na kinowym ekranie. Natomiast okazuje się, że to moje myślenie jest błędne, bo sam Brubaker wielokrotnie mówi o tym, że te jego historie są z jednej strony bardzo filmowe, ale idą też mocno w kontrze do takich klasycznych sposobów fabularnych opowieści. On nie lubi prostych rozwiązań, nie lubi bohaterów oczywistych, stąd też te wszystkie jego zabawy pod kątem postaci z traumą, postaci bardzo skomplikowanych, o czym będziemy mówić później. Brubaker zna środowisko filmowe, pracuje w Hollywood, zajmuje się adaptacjami, pisze scenariusze, więc gdzieś ten obszar i zasady gry, które w Hollywood obowiązują, są mu bardzo dobrze znane. No ale nie ze wszystkim się zgadza, przez co, co, o czym daje co pokazujesz w swojej, w swojej twórczości? Dodam tylko, jeżeli kogoś by zainteresował temat Hollywood Aktualnie i Brubakera, to wbijcie sobie jakieś artykuły odnośnie jego pracy dla, przy Zimowym Żołnierzu, jak to się skończyło z Marvelem, kiedy praktycznie Marvel wypiął się na tego autora, który właściwie przywrócił Zimowego Żołnierza do życia, tak? no bo wcześniej ta postać w ogóle nie istniała. Tak. Główne tropy, jeśli chodzi o te filmowe zainteresowania Brubakera, będą się pokrywały z tym, o czym wspominał Sylwek opowiadając o historii i życiorysie da Brubakera, bo mamy przede wszystkim to kino noir, mamy czarne kryminały, mamy tych właśnie bohaterów w krochowcach siedzących w zamkniętych biurach detektywistycznych i czekających na gwiazdeczki Hollywood, które zadzwonią i zlecą jakieś Śledztwo. Polityczne thrillery i cały ten element związany z tym, że przez pewien wycinek czasu e, społeczeństwo amerykańskie nie wierzyło rządowi amerykańskiemu, że podejrzewano bardzo dużą ilość teorii. Teraz, teraz też, ale, ale w latach 70. chyba. Ma, nie, wierzy. Brubaker, Brubaker, Brubaker, nie, nie, nie, nie wierzy cały czas. Współczesne kino Neon Noir, cudowny teatr z tajemnic Los Angeles czyli takie opowieści, w których kobiecość trochę zdemonizowana, ale równie fascynująca też opowiada swoją odrębną, odrębną historię. No i właśnie, film to nie tylko opowieści, film to nie tylko inspiracje. Film to przede wszystkim u Brubakera zupełnie odrębny język narracji, bo jeśli przyjrzymy się rozplanowaniu kadrów i rozpisaniu tych opowieści na sekwencje, to możemy zauważyć bardzo dużo typowo filmowych zagrywek. Przede wszystkim jest bardzo dużo elementów przywołujących klasyczny ruch kamery, takie płynne przesunięcia. Jest też u projektu bardzo dużo najazdów, od, y, y, szczegółu, od ogółu do szczegółu, czyli takie zbliżenia. Y, jest bardzo dużo y, głosów wewnętrznych, jest bardzo dużo skupiania się na zupełnie innych aspektach aspektach historii. Ta narracja wewnętrzna i obraz zewnętrzny bardzo często nie łączą się z sobą. W przypadku twórczości Brubakera, w bardzo dużej ilości jego komiksów mamy do czynienia z retrospekcjami, które wypowiadane głosem bohatera nie zawsze łączą się z tym, co widzimy na kadrze. Oni sami projektują te swoje wspomnienia i tworzą taki specyficzny, fabularny montaż pamięci, odzwierciedlając nie to, co było w rzeczywistości, tylko to, co oni zapamiętali, więc ta narracja jest taka poszatkowana, bardzo, bardzo fragmentaryczna, przez to też widz ma, widz czytelnik, ma głębszą relację z, z tym bohaterem. Poprzez świadomość medium filmowego i poprzez świadomość medium komiksowego Wubbaker bardzo często zagina nasze oczekiwania, bo prezentując nam na przykład to, jak to było w komiksie, Xa ujęcia z główną bohaterką, gdzie jest właśnie taka bardzo seksualizowana, wystylizowana, tak, to my sobie już w pewnym momencie dopowiadamy, jak, jak ta historia może się dalej potoczyć, a wtedy wchodzi Brubaker daje nam streczka w nos i mówi, że nie, nie, to będzie szło w zupełnie innym kierunku. Zresztą przykład bohaterki z Fatali jest bardzo ciekawym elementem pod takim kątem, że ona sama, ona cała, są jest takim jakby uogólnieniem tego nurtu czarnego kryminału i samej takiej opowieści o narracji, bo to też w twórczości Will jest bardzo ważne. On opowiada o kreowaniu opowieści. No i ta postać Fatal jest właśnie takim uosobieniem kobiety, która nie ma właściwie żadnych indywidualnych cech, z tego powodu, że zostaje wrzucona w męską narrację, że to, co się pojawia i co dzieje się z tą bohaterką jest do pewnego stopnia manifestacją tego, jak postrzegają ją męscy bohaterowie funkcjonujący w tej przestrzeni razem, razem z nią. Więc pod tym kątem ta seria jest naprawdę bardzo ciekawa. Do tego jeszcze dorzućmy troszeczkę elementów z mitologii Lovecrafta, więc hej, brać i czytać. Ten ten montaż pamięci, o którym wspomniałam i ta fragmentaryczność narracji <grafię> bardzo często łączy się też z takim porozumieniem, które Brubaker łapie z czytelnikiem. Bo my, jako odbiorcy popkultury, jako widzowie, jako czytelnicy, jako adepci dyskusji o popkulturze, y, mamy pewne rzeczy zakodowane w głowie. Więc w momencie, kiedy Brubaker serwuje nam na przykład y, tutaj jest kadry z Reklesa y, i ten Rekles w swoim kinie ogląda y, okno na podwórzu. Alfreda Hitchcocka. To jest bardzo taki wizualny obraz, który już sugeruje nam, jakim bohaterem jest Rekles, jakie rzeczy go kręcą, a z powodu tego, że jest on też facetem do wynajęcia, prywatnym detektywem, no to już możemy tutaj pewne tropy sobie w głowie uruchomić. Brubaker albo je wykorzysta, albo skontruje. To zależy od tego, jaka, jak ta historia będzie, będzie przebiegać. I te wizualne cytaty bardzo często nie są tylko takim typowym easter eggiem. To nie jest taki fan to nie jest takie mrugnięcie okiem do czytelnika. To ma być właśnie taki korytarz, w którym my się z tym twórcą spotykamy i w którym dochodzi do pewnego porozumienia. Możemy sobie przybić piątkę i stwierdzić, że hej, wychowały nas te same, te same opowieści. Jednocześnie, jednocześnie łapanie i wyszukiwanie tych kodów kodów popkulturowych i tego, co Grubajka umieszcza w swoich, w swoich historiach, to jest coś w ogóle cudownego, niesamowitego, bo y, czytając y, komiksy tego autora y, i szczególnie tych, y, te, te, te, te dzieła, kiedy współpracuje z Seanem y, Filipsem no to zauważymy, że tu zarówno porozumienie rysownik, scenarzysta, jak i porozumienie czytelnik, y, twórca jest na bardzo wysokim poziomie. Ja y, od samego kartkowania tych, tych opowieści jestem zachwycona tym, jak czasami uderzają mnie właśnie, właśnie niektóre skojarzenia na poziomie takim bardzo dosłownym, tutaj y, nawiązanie do Stanja Kubricka, y, dość oczywiste, jak i na poziomie bardziej takim poukrywanym. Tam mamy, no w zakresie jest bardzo dużo zresztą. Y, y, w reklecie praktycznie oddzielny kino. bohater, bo on te kino i przecież w tej trójce i w czwórce ono będzie miało ogromne znaczenie. Motywowało też no, do pewnych zachowań postaci i decyzji co do ich współpracy powiedzmy to jest tak. autonomiczny bohater, który będzie się robi Tak jest, ale z, z drugiej strony Brubaker też pokazuje, że kino i w ogóle popkultura ma bardzo duży wpływ i bardzo mocno łączy się z amerykańską historią. Tamten kadr z projektorem filmowym to jest takie wspomnienie paniki związanej z filmami SNAF w pewnym momencie, bardzo mi się to skojarzyło z filmem 8mm, yy, więc gdzieś te porozumienia dotyczące yy, takiej trochę poukrywanej historii amerykańskiej, też w twórczości Bruboffera się, się znajdują. No, ale tak jak Sylwek wspominał, jeśli chodzi o, yy, o Hollywood, które yy, pobudza, które zachwyca i które jest yy, też fascynującym bagnem, no to takie totalne opus magnum yy, to, to, to, takie dzieło totalne w twórczości Brubakera, to oczywiście komik z zaćmieniem. Yy, tutaj możemy sobie rzeczywiście postawić yy, t, t, t, t, takie konkretne pytanie, które umieściłam na tym kadrze. Czy to jest hołd, czy to jest krytyka? Bo z jednej strony Brubaker rzeczywiście prezentuje to środowisko przefiltrowane przez ogromną fascynację przez to, że my bardzo dużo o historii nie wiemy, że pewne rzeczy są nam filtrowane w sposób ograniczony, a z drugiej strony jest tu bardzo dużo elementów idących rękę w rękę z faktami, z historią, bo na przykład znajduje się w zaćmieniu świetna scena, kiedy jeden z producentów przemyka się do początkującej gwiazdki filmowej poprzez ukryte przejście w jej garderobie. I takie rzeczy w Hollywood się oczywiście miejsce. zdarzały, miały miejsce. Samo to naginanie rzeczywistości, zmuszanie dziewcząt do robienia konkretnych rzeczy oczywiście w imię kariery, hej, jeśli się poddasz, to będziesz gwiazdą. Brubaker też z tym, z tym dyskutuje, ale tutaj również ciekawą rzeczą jest właśnie ta krytyka przemilczania i pozorów, co jest tożsame z Hollywood w tamtych czasach, ale także scenariusz i to w jaki sposób kreowanie i pisanie mogło być albo iluzoryczne, albo mogło być bronią w rękach nieodpowiednich ludzi, bo film przecież ma bardzo mocną moc, ma bardzo dużą siłę oddziaływania, więc no, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o zaćmienie, no to bardzo gorąco polecamy, to jest rzeczywiście jeden z naprawdę najlepszych komiksów Eda Brubakera, no ale jednocześnie, film, ale też i czarny kryminał i o czarnym kryminale opowie wam. Dodam tylko jeszcze, że ten temat Hollywoodu to też nie jest tak, że tylko on się pojawia w zaćmieniu. Chociażby w serii Rekles też mamy wątki związane z Hollywood i w ogóle Rekles, jeżeli ktoś by chciał czytać, to można oddzielnie czytać właściwie te tomy, bo to są indywidualne historie więc tutaj jak najbardziej nie ma stresu, że zaczniecie od trzeciego tomu powiedzmy. Natomiast jeżeli chodzi o Brubakera i Czarny Kryminał, to co Bogusia na początku samym wspomniała, że on sięga po takie klasyczne motywy, na których no, wychował się, czytając właśnie Noir i rozmawiając z Wójkiem Paxtonem, ale oczywiście te motywy modyfikuje. Jakbym miał wszystkie wymienić wątki, to praktycznie no, zabrakłoby nam czasu 45 minut, więc w skrócie pojawiają się przede wszystkim panowie z przeszłością, mający jakąś traumę, jakieś doświadczenia życiowe, które troszeczkę ich powyginały w różną stronę. Jeżeli są to też bohaterowie, którzy komentują rzeczywistość i bardzo mocno komentują w komiksach, i o nich zaraz opowiem Bogusia. Jeżeli kojarzycie kadry na przykład z Czarnych Kryminałów, gdzie siedzi gościu, detektyw i on tam w głowie snuje monolog, że taki to świat jest brudny za oknem i w ogóle jest źle, nieprzyjemnie, pada, jeszcze brzmi, to Grubecker kocha takich bohaterów. On naprawdę się z nimi utożsamia, bo oni świetnie mogą komentować rzeczywistość. Tak? Nie tylko tych lat 40. ale także współczesnych czy lat 60. 70. Tylko trzeba kiedyś się powstrzymać, bo to jest już tak parodiowane, że był komiks gdzie Elmer Fad ze zwanych melodii miał taką narrację płyną. Ale to nie idzie aż tak mocno. I tak naprawdę on porusza tyle tych tematów, że on się też nie powiela w wielu sprawach, tak? Z racji, że skacze z lat 60., -tych, 70., -tych, więc on w każdym komisie, jakiś inny temat, bierze na tapet, więc też dobrze wygląda. Częstym motywem, którym zaraz opowiem, to oczywiście Fan Fatal. mamy też klasycznie miasto, miasto, które znajdzie, jeżeli zdążymy, to na końcu będzie o nim dłużej, miasto pełne okrucieństwa, gdzie znajdują się złe rzeczy. Oczywiście Brubaker również je modyfikuje wstawiając w nim swoje, że tak powiem, fascynacje właśnie przed chociażby kinem superbohaterskim czy okultyzmem. Natomiast jeżeli chodzi o ten ostatni, nie wiem czy wiecie, pewnie tak, noir wywodzi się z filmów gangsterskich, z filmów sensacyjnych i z kolei Brubaker robi troszeczkę w drugą stronę. On oczywiście korzysta z tych wątków, jeżeli chodzi o czarne kryminały, natomiast też bardzo mocno wrzuca tam taką typową grę w gangsterkę. Mhm. Seria Kryminal jest chyba najdoskonalszym tego przykładem. O, lecimy dalej. Dobrze. Dobra. Jeżeli chodzi o fanfare, to, oczywiście, to o czym wspomniałem wcześniej, te wszystkie doświadczenia, które Brubaker dorastając, z którymi miał styczność, czyli te wszystkie wojska, powieści szpiegowskie, których po prostu uwielbia, spowodowały, że on zaczął bawić się właśnie motywem femme Fatale, rekonstruować, reinterpretować na nowo ten noir. Dodam także, że na początku jego twórczości wcale nie było łatwo, bo on musiał, no zaczynając grać według reguł rynku, według tego, co Marvel mu każe pisać, PC i tak dalej. Natomiast wszystko się zmieniło tak naprawdę w 2013 roku, kiedy podpisał umowę z Image Comics, gdzie mógł wydawać wszystko. Image powiedział, że cokolwiek napiszesz, my to wydamy, nie patrząc w ogóle w treść. I od tej pory to mniej więcej tak kula, On miał pełną autonomię zaczął współpracować, no, dużo wcześniej, z Seanem Phillipsem, bo musicie zrozumieć, że Brubaker i Philips to są właściwie jedna drużyna. Oni, jeszcze do tego dochodzi syn Philipsa, który za kolory Jacob i oni wszystko razem tworzą. To już od lat i to tak... Pewnie to Jacob troszkę później, ale no, Sean to tak z 20 lat co najmniej. No i oczywiście hmm, podam wam takie w skrócie cztery przykłady, jak się bawi właśnie Femme Fatal. Hmm, Brubaker. Pierwszym przykładem jest seria Velvet, którą pisał jeszcze ze Stevem Eptingiem. To jest facet, który też pisał z nim Kapitana Ameryka przez dłuższy czas. I oni, Brubaker doszedł do wniosku, że z racji tego, że lubi szpiegów, lubi Johna Leckera, Fleminga i tak dalej, lubi Borna, to spróbuje trochę pobawić się z Fem Fatal, właśnie robiąc z niej takiego super agenta. Jeżeli byście chcieli poczytać komis, gdzie mamy Borna w spódnicy, to jest właśnie ten komiks, bo ona naprawdę wymiata. Przepraszam, nie chcę to przerywać. Czy to było tam, gdzie Mani Penny od Jamesa okazała się super agentem. Tak. Tak, tak, tak. Ale bezpojlerowe. <głosy> dzień dobry. E, oczywiście Brubaker też jest jednym z tych pierwszych pisarzy, który z racji tego, że czytając Super Hero i wychowując się na tych komiksach postanowił, że zacznie zmieniać i troszeczkę modyfikować klasyczne postacie i wprowadzać Mark do komiksu superbohaterskiego. I tu mamy taki przykład z Celiny Kyle z 2001 roku. W ogóle to jest świetny komiks. Jeżeli byście chcieli poczytać komiks superbohaterski, który wywiata, to jest właśnie ten komiks, jeżeli lubicie właśnie czarne kryminały. To jest jeden w ogóle z pierwszych komiksów napisanych z Seanem Philipsem w Polsce wydany do tej pory, szkoda. szkoda, w wielkim skrócie on opowiada, czy znaczy bierze właśnie tą klasyczną Salinę Kyle, która wtedy w ogóle się nazywała Dekat, no i stworzył z niej prawdziwą frontal, która niszczy związek, doprowadza komisarza, znaczy nie komisarza Gordona, komisarz Gordon wtedy jest tam detektywem, klasycznie jak w Czarnym Kryminale, Komentuje rzeczywistość, pije, jest alkoholikiem, ma problemy, zdradza żonę, zdradza żonę właśnie z Seliną Kyle, ale, ale powieść sama bardzo dobrze się jakby sprzedała i no, zachęciła do tego, żeby zacząć coś robić właśnie z postaciami superbohaterskimi. Okay. Dodam, tak też nieciekawa ciekawostka, jeżeli kojarzycie tego pana, Derwin Cook, to jest osoba, z którą Brubaker pisał katłomę, Catwoman, on zaczął w 2005 roku. Jest to facet, który może być znany teraz, wydawnictwo Nagle komiks wydało jego Parkera, czyli mm -hmm. e, o takim typowym, klasycznym bohaterze szarnego kryminału. Panowie, na no, początku się pożarli. E, Derwin Cook, który jest e, typowym zapaleńcem, że musimy wszystko robić w sposób klasyczny, powiedział, że nie, idziemy, jak mamy pisać katłonem, to mamy pisać katłonem w taki bardzo mocno klasyczny sposób, z tymi ze wszystkimi regułami, które rządzą czarnym kry, kryminałem, na co Brubaker powiedział, też nie, tak, bo nie chce tworzyć i kopiować, tylko chce robić coś nowego, chce modyfikować tą postać. I, i chyba tam przez 12 zeszytów w pierwszych było tak, że oni tam tworzyli właśnie bardziej e, w sposób uporządkowany i taki typowo czarnych kryminałów. Natomiast. Później dał wolną rękę i już się rozkręciło bardziej przy modyfikacji Ale to o czym wspomniała Bogusia jeszcze przy serii Fatal e, Baker bardzo chciał napisać e, powieść Znaczy to z jednej strony jest Fatal w ogóle o taką właśnie pokazującą najbardziej te wątki e, Czarnego Kryminału, tej kobiety zwiastującej nieszczęście, doprowadzającej do nieszczęścia i tak dalej znaczy, Przez, że... różne tak. Przez, Przez różne lata Przez różne lata, dokładnie e, Natomiast e, a On też bardzo chciał stworzyć Fatal, która nie chciała, która by nie była tylko dodatkiem, nie tylko by się sprowadzała do kobiety, która niszczy, niszczy facetów, jak to miało chociażby w tym filmie Dama z Szanghaju. Natomiast chciał stworzyć taką bohaterkę, której byśmy kibicowali, która byłaby bohaterką na pełnej, której byśmy po by prostu bili brawo i śledzili jej losy. I to jest właśnie Josephine Jo z tej serii. Tak? Nie jest nic. A. I tak ostatnim takim przykładem zabawy jest Rainy z serii Reckless I tutaj mamy, ona chyba wbrew pozorom jest taką najbardziej jest najbardziej klasycznym przykładem kobiety, która doprowadza do nieszczęścia, czy rozpoczyna, rozpoczyna taki łańcuch wydarzeń, które, które doprowadzają tego, że bohater znajduje się w stanie zagrożenia. Ale kogo doprowadza do nieszczęścia? To jest też ciekawe. Bez wpływu. Będziemy robić. Natomiast z drugiej strony też robi z niej, um, ona no, tworzy taką, Brubaker tworzy tą powieść bardzo romantyczną, tak? Ona wykorzystuje głównego tytułowego bohatera, pokazać, żeby, że między nimi, między tymi bohaterami może być też coś bardzo fajnego. Co się tak, ni nie udało w tym filmie. No, tak, no tak, dokładnie. Co się, on tylko jest punkt wyjścia, ale no, dla mnie osobiście bardzo ładnie zostało to zaprezentowane. Tutaj chyba mieliśmy, jak pamiętam, różne no tak. dyskusje na ten temat. No. Tak, różne zdania. Dodam tylko jeszcze to, o czym też Bogusia wspomniała, że bardzo często, no Brubaker oprócz tego, że lubi super bohaterów, lubi czarny kryminał, lubi również um, wątki okultystyczne. Hmm o których może więcej przy tym mieście wspomnę. Lubi też właśnie jakieś takie nadprzyrodzone wtręty i w tych seriach na przykład, no w tej serii to jest po prostu, jeżeli ktoś lubi Lovecrafta, jakieś takie sekty i tak dalej, to to jest, i w ogóle nazistów, w ogóle Rubekę lubi nazistów. Jeżeli mam wrażenie, że w sensie lubi, <śmiech> lubi o nich pisać. To nie są przymioty. Tak, natomiast to jest troszeczkę jak serią z Hellboyem, że tam źli naziści, no to oczywiście za Zaraz tutaj wątki jakieś nadprzyrodzone w Grubejka też często w tych komiksach do tego wraca, między w te serii. No tutaj mamy jeden z takich moich absolutnie ukochanych tematów, bo ja bardzo lubię się babrać w obyczajowości bardzo. i w psychologii postaci. I... Myśląc o tych bohaterach Brubakera pod kątem traumy i pod kątem tego, co im się przydarzyło i jak bardzo wydarzenia z przeszłości rzutują na nich teraz, kiedy ich poznaje, to doszłam do takiego wniosku, że Brubaker projektuje bohaterów, którzy już są przegrani, ale jeszcze o tym nie wiedzą. I to jest właśnie najpiękniejsze, bo oni poprzez pewne życiowe sytuacje z jednej strony próbują naprawić coś, co spieprzyli w przeszłości, no ale to się ni cholery nie udaje. Ta finałowa konfrontacja z traumą i z jakimiś obawami ich jako osób e, nie kończy się dobrze, nie, nie, nie przychodzą bohaterowie katarzy, znajdują się właściwie w punkcie wyjścia, nie leczą się, to też jest bardzo istotne. W przypadku komiksów i komiksów superhero, to ta psychologia bohaterów nie jest również taką rzeczą, którą często widujemy. I Brubaker też jako jeden chyba z nielicznych scenarzystów zwraca bardzo uwagę na to, jak na przykład postać Baki'ego jest przemielona, jak ma bardzo wyprany mózg poprzez te wszystkie historyczne sytuacje, w których Baki się znalazł to trzeba być naprawdę świetnym scenarzystą, żeby z jednej strony napisać ciekawą, dynamiczną historię, a z drugiej strony zaprezentować takiego bohatera, w którego ja jako czytelnik uwierzę. Baki jest świetny pod tym, pod tym kątem. Narracja w, w twórczości Kera przy każdym z tych bohaterów stanowi sposób uporządkowania sobie pewnych sytuacji i jest też oczywiście katalizatorem, jest takim czynnikiem, który sprawia, że bohaterowie ruszają, że coś w swoim życiu próbują, próbują zmienić. Ale jednocześnie tak jak na przykład bohaterowie serii Kryminal, są, oni są bardzo mocno utytułani w konkretnym systemie zachowań. Wyrastają z potężnej rodziny, która wykorzystuje przemoc i nadużycia do tego, żeby z jednej strony budować swoją potęgę, a z drugiej strony stawać się wartościowymi ludźmi. I kiedy widzimy na przykład młodego dzieciaka, to ten kadr tu na dole, który wyrusza w podróż z, ze swoim ojcem. ojcem, tak? i jedyne co widzi w tej swojej rzeczywistości, to przemoc i bijatyki. no to możemy sobie pomyśleć, że no, tutaj już nie ma ratunku, nie? że on będzie się praktycznie zachowywał cały czas, bo wszelka próba wyrwania się z tej pętli będzie okupiona no, porażką. Tak, tylko dodam, jeżeli ktoś by chciał zacząć gróbę czytać, ale nie od wątków takich właśnie nadprzyrodzonych czy jakichś tam szpiegowskich mm -hmm. czarnego kryminału, no to już kryminal jest idealną serią. Tak, jeżeli ktoś lubi gangsterkę i lubi taką obyczajowość, nawet nie rekles, bo rekles też bawi się tam, odbierze konkretny jakby problem pokazuje go, natomiast kryminal po prostyki taki ogólny obraz, jak ten nasz świat jest skonstruowany, no jak bardzo mamy trochę przez rano No ale reaktor jest ciekawy, właśnie z tego powodu, że y, z jednej strony jest wrażliwym facetem i sporo rzeczy w życiu doświadczył, ale niektóre sytuacje naprawdę go ruszają i to, że zaczyna wchodzi y, na tę drogę przemocy, to jest do pewnego stopnia reakcja obronna, ale też i taka potrzeba. Y, no, robienia. Czegoś, poprawiania tej rzeczywistości, tak. bo on ma w ogóle bardzo takie nihilistyczne spojrzenie na świat. Wychodzi z założenia, że mamy wszyscy przebalone, ale on poprzez swój, swój wachlarz umiejętności może zmienić życie tych ludzi, którzy nie mogą sami o sobie decydować. To jest w sumie bardzo piękny bohater. Znaczy, właśnie tak głównie rekres to jest facet do wynajęcia. Jeżeli masz problem i musisz go rozwiązać, czy jakiegoś tam gościa, który na ciebie nastaje, czy kogoś tam no, sprawdzić, no to dzwonisz do niego, czy tam do Anny, Anna mówi zajmij się tym i mhm. rozpoczyna się akcja. Yy, tak, przemoc i yy, autokreacja i izolacja to są też takie trzy elementy, które w, yy, w każdym właściwie bohaterze Kera możemy, możemy znaleźć, bo to yy, na skutek traumy, na skutek jakichś dramatycznych wydarzeń w przeszłości bohaterowie Brubakera muszą się yy, określić na nowo, muszą zdecydować decy jakimi ludźmi chcą być i to jest też jeden z, z, tych, z tych sposobów radzenia sobie z, z rzeczywistością. Yy, izolacja, niektórzy... Yy, są zapchnięci na margines zupełnie przypadkowo, a inni sami, tak jak wspomniany Rekles, zamykają się w tym swoim kinie, w El Ricardo, i tkwią sobie tam, czekając na zlecenie, które przyjdzie, albo nie przyjdzie, które zostanie przyjęte lub nie. To Te problemy z przeszłości są też takim elementem, które sprawiają, że ci bohaterowie są jacyś bardzo mocno wpływają na to, że m, można ich określić jako ludzi tu i teraz. E, no właśnie, a ta, ta, ta, ta, ta przeszłość jest y, u Brubikera bardzo często w takim ujęciu naprawdę fatalnym. To jest taki krąg zła, taki krąg powtarzalnych błędów, z którego naprawdę nie ma, y, nie ma możliwości wyjścia. I Fatum jest też y, bardzo mocno determinuje zewnętrzne zachowania i to, jak, jak, jak bohaterowie postępują. I o ile w filmowych opowieściach bardzo często mamy ten hollywoodzki motyw czystej karty, nie? że zawsze w pewnym momencie możemy zrobić ciach i zacząć wszystko od nowa, Bruehberg nie wierzy w to. On wierzy, że nie ma wyjścia, że nie ma wyjścia i że jesteśmy bardzo mocno zakorzenieni w amerykańskiej kulturze i jednocześnie to, że bohaterowie walczą ze swoimi problemami jest odbiciem tego, co przechodziło społeczeństwo amerykańskie. W najbliższym czasie na polskim rynku ukaże się w języku polskim taki film Houses of Unholy, Yy, te, taki komiks, komiks. Houses of Holy, który, będzie, yy, który jest świetnym przykładem tego, jak Drew Baker przepracowuje amerykańską satanik panik. Świetnie jest ta historia rozpisana yy, i też yy, jest o tyle yy, silniejsza, bo dotyka yy, dzieciaki. Ten wczesny element historii to jest po prostu dziecięca trauma, która rzutuje potem na dorosłe życie. Mamy na tym kadrze po lewej jednego z moich absolutnie ukochanych bohaterów w czyli Maxa Wintela. Z, z historii pulp, coś po prostu cudownego. Winter jest z jednej strony też mocno palpowym bohaterem, w ogóle pisze takie historyki, ale to jest też Fascynujący facet, bo to kołwój na emeryturze. Jak często Dobra. macie możliwość przeczytać opowieści o gościu, który jeździł konno na Dzikim Zachodzie, napadał na dyliżansę, a potem znajduje się nagle w latach 40. w Nowym Jorku i no co może z sobą zrobić? Co, jak, jak na nowo funkcjonować w tym, w tym szalonym świecie? Piszę opowieści, między innymi o tak. samym sobie. Powiedzmy. Tak i tworzy też postać samego siebie w nieco tak. inny sposób, bo pewne rzeczy, które my możemy jako czytelnice odebrać za karygodne, on wybiela i prezentuje, że no jednak my tutaj nie byliśmy zwykłymi łotrami, my tu mieliśmy... Szczytny, szczytny cel. Historia amerykańska to też. No, Rekles powraca, to jest jedna z naprawdę fantastycznych serii. Tutaj mamy Lin bohaterkę drugiego tomu przygody Reklesa. Dziewczynę, która znalazła się w amerykańskim społeczeństwie po wojnie w Wietnamie. Została wchłonięta przez społeczeństwo amerykańskie i to jak Bruce Baker pięknie rozpisuje sposób adaptacji, sposób przystosowywania się do funkcjonowania w, nowe, w nowej przestrzeni jest też super. No, a bohaterowie, tak jak wspomniałam, bardzo często się ukrywają, gdzieś przemykają niezauważeni. Szczególnie ci bohaterowie, którzy mają jakieś problemy z sobą. No, a gdzie się najlepiej ukryć? W mieście. Tak. Mieście, dokładnie. To jest ten e, ostatni motyw, który bardzo często pojawia się u Eitera. i tak jak, y, no czym jest właściwie to miasto tak, dla, dla niego, no to przede wszystkim e, to nie ten... dużych. Tak, o, dokładnie. Najlepiej no, było pokazać. Oczywiście to jest w pewien sposób ujęcia klasyczne, kiedy nasz bohater komentując tą rzeczywistość, no, on wie w jakim bagnie tak naprawdę żyje i czym jest to miasto. Zresztą jakikolwiek byście film noir nie odpalili, to zawsze jakieś grupy gangsterskie wykorzystywanie słabszych itd. i tak dalej. I troszeczkę Brubaker do tego wraca z tym, że pokazuje, też wrzuca też bardzo takie motywy od siebie, to o czym wspomniałem, ten całe takie okultystyczne voodoo i tak dalej, one praktycznie pojawiają się za każdym razem w różnych komisjach. Tak? Tu mamy i Fatal, mamy i oczywiście Reklesa, tam także Reklesa, w ogóle Rekles to petarda, jeżeli chodzi o tego typu wątki, ale przede wszystkim też pokazuje bardzo często jak jak źli ludzie wykorzystują słabszych. I nie tylko na przykładzie Hollywood, ale także właśnie powracam motyw polityków lokalnych, biznesmenów, którzy gdzieś tam za dnia są wybielani przez prasę, natomiast wieczorem <trym> udają się właśnie w tych tajnych klubach zabawiać się. Co wcale nie jest tak. Jakby odbiegający do rzeczywistości, tak? no bo coraz słyszymy historię, że jakiś tam gwiazdor czy coś tam organizował pewnego rodzaju imprezy, To wszystko z tego wychodzi, a przede wszystkim miasto jest też miejscem zmieniającym ludzi e, Tutaj mamy po raz kolejny bohatera Pal, który właśnie taki niby emerytowany, niby starzejący się facet znaczy niby starzejący się facet, ale staje w obronie innych, e, też nie mogąc znieść tego tak naprawdę e, co dostrzega z drugiej strony, masz my też bohaterów, którzy wykorzystują to miasto jako już te siedlisko zła, którzy sami przekraczają linię i powodują, że e, no, stają się bardziej agresywni, że dają upust swoim wewnętrznym, powiedzmy troszeczkę marzeniom. Jeżeli byście nie czytali Gorączki Nocy. No to jest Aha. tam ten kadr, to jest taka historia troszeczkę jak z naszego poukadernego bohatera, w ogóle handlowca, który prezentuje na targach różnych autorów, staje się on troszeczkę takim Mr. Hydem, kiedy ta jego druga natura wychodzi z niego, sprawą oczywiście różnych tam innych postaci pobocznych. No to, to jeszcze, wywracając do reklasa, to jeszcze tylko jedno zdanie dopowiem. Bardzo fajnie, jedno zdanie, trzeba. bardzo ciekawym doświadczeniem jest przeczytanie zaćmienia i później zaraz sięgnięcie po Reklesa, bo mamy tutaj samą przestrzeń Los Angeles Czyli i widzimy to? jak w latach 80., kiedy toczy się akcja cyklu o Reklesie, jak to miasto jest zmęczone już, jak to miasto zostało też um, też na swój sposób wykorzystane i przemielone przez intencje tych ludzi, którzy robili złe rzeczy. I zestawienie faktycznie tej wizji trochę wypełnionej ideałami i marzeniami z tym, w którym, z tym momentem z lat 80. i 90., kiedy już no, widzimy, że, że to wszystko się stacza i, i że się pewna era kończy, to jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo... Tylko też mają taki pesymistyczny wydźwięk, więc one się kończą bardzo Zębujmy. Oj tam. Oj tam, oj tam. O reklamie pewnie porozmawiamy sobie no następnym razem na kanale Konglomerat Podcastowy, gdzie trwa cały czas odkrywanie tak. Brackera, ale staramy się, staramy się żeby podobno. Żeby, żeby, żeby, żeby, trwa też łózywka na Retro Comics, Na no, rozmówionych też od czasu do czasu coś komiksowego się pojawia, więc dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.